Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła 16. Łukasz Pastor. Dzień dobry. Po unijnym szczycie na Cyprze premier wraca z zapewnieniami. Pieniądze z programu Sejf trafią na Wisłę na polskich warunkach. Umowa to kwestia najbliższych dni. Coraz szersze kręgi zatacza afera Zonda Krypto. Prokuratura bada nowe wątki, a przedstawiciele związków sportowych żądają dymisji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Szczegóły w relacji naszego reportera. Zajrzymy też na Śląsk. Zjadą tam najlepsi lekkoatleci. Polska po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem mistrzostw Europy w lekkoatletyce. Zapraszam na szczegóły. Suma WYDARZEŃ na początek incydent powietrzny nad Bałtykiem. Polskie F-16 przechwyciły dwa rosyjskie samoloty Su-30, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Przechwycone maszyny to ciężkie myśliwce przewagi powietrznej. W służbie w Rosji pozostają od lat 90. XX wieku. Każde naruszenie bezpieczeństwa Polski i regionu spotka się z natychmiastową reakcją NATO, zapewnił wiceszef mon na portalu X. A niedługo nasz kraj otrzyma zastrzyk pieniędzy na zbrojenia. To już pewne. Polska podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Stosowny dokument w tej sprawie będzie gotowy do podpisu być może już po majówce. Będzie to możliwe dzięki dokumentowi, który dotarł do Warszawy wczoraj. Chodzi o treść umowy pożyczkowej, którą uzgodniliśmy z Komisją Europejską, a dzięki któremu możemy liczyć na prawie 44 miliardy euro. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wie więcej w tej sprawie. Agnieszko, rozmawiałaś o tym z Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, pełnomocniczką rządu do spraw mechanizmu SAFE. Powiedz, co mówiła i co teraz będzie się działo w sprawie pieniędzy dla Polski. Tak, dzień dobry. Oczywiście rozmawiałam z panią minister. Ja tylko króciutko jeszcze dopowiem do tego, co mówiłeś Łukaszu na temat tych kwestii związanych z samolotami rosyjskimi. Z moich informacji wynikających z Resortu Obrony Narodowej mówimy o nienaruszeniu przestrzeni powietrznej i mówimy o tym, że natychmiast te samoloty jak tylko się pojawiły to od razu odleciały w bezpieczne miejsce, nazwijmy to tak. Teraz zaczyna się część najmniej spektakularna, a jednak czasochłonna, czyli moment, gdzie faktycznie dokonujemy ostatniego skanowania. Ha. Agnieszko, wróćmy do, do tematu związanego z programem SAFE, z mechanizmem SAFE. Co mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w sprawie pieniędzy dla Polski? O, pani minister potwierdziła, że rzeczywiście do tego finału, do podpisania umowy pożyczkowej jest coraz bliżej. Po tym dłuższym majowym weekendzie wstępnie są właśnie takie plany, aby to się stało. To będzie duża uroczystość, tak zapowiadała w rozmowie ze mną Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Będą przedstawiciele rządu, będą unijni politycy, a w tym oczywiście komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius. Ale zanim to się oczywiście stanie, no, trzeba jeszcze ciut tej drobiazgowej, trochę żmudnej pracy biurowej. Teraz zaczyna się część najmniej spektakularna, a jednak czasochłonna, czyli moment, gdzie faktycznie dokonujemy ostatniego skanowania dokumentów, prawnicy czytają, no musimy mieć pewność, że to co podpisują ministrowie jest dla nas jak najlepsze, więc troszkę takiej żmudnej pracy przed nami, ale oczywiście będziemy chcieli ją skończyć jak najszybciej, tak żeby do podpisania umów doszło niebawem. No oczywiście terminów trzeba przestrzegać, ta biurowa praca to jedno, ona nie może trwać oczywiście wiecznie. Mamy jako Polska czas do 30 maja, bo wtedy upływa ostateczny termin złożenia dokumentów do umów zbrojeniowych, więc ten termin jest na samym końcu podpisa przed podpisaniem tych umów i dlatego chcemy realizować te umowy samodzielnie, bez partnerów z Europy. Tak przygotowujemy cały proces, żeby minutę po podpisaniu umowy pożyczkowej już te umowy były zawierane albo aneksowane, bo w przypadku starych umów to jest kwestia aneksowania. Mamy też zapewnienie ze strony Komisji Europejskiej, że od podpisania umowy będą nas dzieliły godziny do tego, żeby zaliczka w wysokości 15%, czyli około 20 miliardów złotych wpłynęło na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego. I mamy też jeszcze inne zapewnienie z Brukseli i o tym mówił dziś w drodze powrotnej ze szczytu 27 na Cyprze premier Donald Tusk, a zapewnienie to brzmi, że Komisja Europejska, konkretnie jej przewodnicząca Ursula von der Leyen będzie wspierała Polskę w staraniach o to, aby mechanizm SAFE i branie z niego pożyczek był korzystny dla narodowego budżetu, aby po prostu nie wpływał na deficyt finansowy.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 Warto tylko przypomnieć na końcu, że w przypadku Polski te przyszłe umowy są podzielone na dwie części. Ta główna oczywiście pożyczkowa to jest jedna sprawa i ona jest wspólna dla wszystkich państw, które starają się o te fundusze. A druga operacyjna i ona dla nas jest, dla nas jest tak naprawdę bardzo ważna, bo ona opisuje 129 militarnych projektów, które chcemy realizować z tych unijnych tanich pożyczek. Zdążymy z formalnościami, zapewnia rząd, który finalizuje umowy pożyczkowe w ramach programu SAFE. O oczekiwaniu na pieniądze na zbrojenie mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dziękujemy. Suma wydarzeń. Przedstawiciele kilkudziesięciu związków sportowych zaapelowali o dymisję Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL-u odpowiadał za podpisanie umowy sponsorskiej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto, która przestała wypłacać zgromadzone środki swoim klientom. Związkowcy spotkali się na stadionie narodowym z kierownictwem Ministerstwa Sportu, aby porozmawiać o kryzysie wizerunkowym PKOL-u. Na miejscu jest Michał Makowski. Witaj i powiedz, jakimi konkluzjami zakończyło się to spotkanie. Dzień dobry. Związkowcy obecni na spotkaniu jednogłośnie poparli oświadczenie potępiające działania Radosława Piesiewicza, które doprowadziły do naruszenia zaufania do polskich sportowców, jak i do samego PKOL-u. Oświadczenie to odczy odczytał wielokrotny medalista olimpijski Robert Korzeniowski. Wzywamy prezesa Radosława Piesiewicza do niezwłocznego złożenia dymisji z pełnionej funkcji. W szczególności sprzeciw budzi nieodpowiedzialne i instrumentalne.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 No właśnie, bo Zonda Krypto jest sponsorem tytularnym PKO-u. Minister sportu Jakub Rotnicki stwierdził, że prezes Piesiewicz zignorował wszelkie ostrzeżenia dotyczące współpracy z tą giełdą kryptowalut, a przez to ucierpiał na tym polski sport oraz polskie szanse na organizację Igrzysk Olimpijskich nad Wisłą właśnie. Wizerunek polskiego sportowca jest święty. Wizerunek polskiego sportowca to jest nasze dobro narodowe, które musimy strzec. Radosław Piesiewicz zapowiedział, że zerwie współpracę ze sponsorem tytularnym, czyli z Zonda Krypto jeśli na koniec kwietnia nie przyjdzie przelew, stosowny przelew dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, natomiast prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Adam Korol w rozmowie z Polskim Radiem apeluje o jak najszybsze usunięcie nazwy tego sponsora z siedziby PKOL-u. Ten napis to jest naprawdę hańba dla, dla tego budynku, który jest domem polskiego sportu, więc no, jak, jak najszybciej. Tego trzeba się pozbyć. Pana zdaniem należy coś zmienić w statucie PKO-lu tak, żeby no, ta władza prezesa nie była aż tak silna, żeby może ją trochę rozdzielić między kompetencje całego zarządu? To jest bardzo ciekawe, co, co pan mówi, bo właśnie wczoraj pan prezes nam przesłał, przesłał propozycje zmian statutowych, które dają mu jeszcze większe uprawnienia i, i jeszcze mniejszą kontrolę. Przypomnijmy, że czterech medalistów zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina dalej nie ma wypłaconych prawie 950 tysięcy złotych z nagród obiecanych przez Zonda Krypto. Zwrócił na to uwagę prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Jako moi zawodnicy, moi trenerzy jesteśmy najbardziej poszkodowani ze względu na podpisaną umowę, gdzie faktycznie ostrzegaliśmy wielokrotnie, że ten sponsor nie jest stabilnym sponsorem, nie jest sprawdzonym.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 No tak, bo umowę sponsorską podpisano w Monako, tam gdzie na co dzień mieszkał Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto. Obecnie prawdopodobnie przebywa w Izraelu. Ministerstwo Sportu zapowiada pracę nad nowelizacją ustawy o sporcie, która mogłaby ograniczyć kompetencje prezesa pko -lu. Chodzi zarówno o samodzielne podpisywanie kontraktów czy umów sponsorskich oraz o kwestię dysponowania wizerunkiem sportowców, o czym mówił Polskiemu Radiu wiceminister sportu Piotr Borys. No nie może być tak, że jedna osoba wbrew innym podpisuje kontrakt. A co było, gdyby to były pieniądze mafijne? Może one są nawet w ządzie krypto, tego nie wiemy. Więc chodzi o to, żebyśmy tak zmienili być może nawet proces legislacyjny, aby w ustawie o sporcie nigdy więcej nie jedna osoba nie była w stanie podjąć decyzji jednoosobowo. Natomiast odwołanie prezesa PKOL-u wymaga większości dwóch trzecich głosów na walnym zgromadzeniu zarządu komitetu, chociaż w tej sprawie opinie wśród prawników są podzielone. Szkopuł tkwi też w tym, że to sam prezes PKO-u decyduje o zwołaniu walnego zgromadzenia, więc sytuacja wydaje się na ten moment patowa. Kadencja prezesa Piesiewicza dobiegnie końca wiosną przyszłego roku, a tymczasem rzeczniczka prasowa PKO-u na tej informacji, Informacje o oświadczeniu um, członków związków sportowych stwierdziła, że nie będzie komentowała doniesień medialnych. Minister sportu po rozmowach w sprawie sponsoringu polskich sportowców przez firmę Zonda Krypto. Informacje na ten temat zbiera dla nas Michał Makowski. Michale, dziękujemy. W skalę oszustw firmy Zonda Krypto badają służby. Szukają także jej prezesa. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdził, że szef Zonda Krypto Przemysław Kral ma izraelski paszport. Według ustaleń Onetu mężczyzna wyjechał do Izraela. Minister powiedział, że jeżeli prezes firmy przebywa w tym kraju, to bardzo skomplikowane będzie sprowadzenie go do Polski.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 Mówił Waldemar Żurek. O komentarz do tej sprawy prosiliśmy naszych gości. Tej afery nie dało się uniknąć. Nawet bez zawetowanej ustawy przez prezydenta służby mogły reagować wcześniej, mówił Szymon Jadczak z portalu WPPL. Na koniec dnia zjąta krypto nie okazała się żadną giełdą kryptowalut, tylko zwykłym chamskim oszustem, a nie potrzebujemy specjalnej ustawy, żeby ścigać bandytów w tym kraju, bo mamy prawo karne. Więc jakby służby się wzięły do roboty od samego początku, to byśmy tam wiedzieli, że to jest po prostu zwykłe oszustwo. Nie potrzebujemy do tego żadnych ustaw specjalnych, no tylko to trzeba chcieć umieć. Pokrzywdzeni nie odzyskają już swoich pieniędzy, prognozował na naszej antenie Szymon Jadczak. Ich pieniędzy i tak już nie ma i, i on i tak jak uczy doświadczenia z że piramidach finansowych, którą się okazała ta krypto, no raczej wszystkim tym ludziom radziłbym no, zapomnieć o tych pieniądzach i iść do przodu, bo tych pieniędzy się już nie da uzyskać. Na problem kierowania się emocjami podczas inwestycji w kryptowaluty wskazywał z kolei w rozmowie z nami Rafał Pikuła z magazynu Spiders Web. Lwia część osób, które inwestuje w kryptowaluty są to osoby, którym brak wiedzy ekonomicznej. To są osoby, które na przykład uwierzyły w coachów z YouTube'a, z TikTok'a, z Instagram'a, które nie wierzą tradycyjnym mediom, bo to jest tak naprawdę rozmowa o zaufaniu. Nie ufając tradycyjnym instytucjom takim jak banki, takim jak państwo, takim jak media, szukają alternatyw, więc po prostu inwestują właśnie w ryzykowne przedsięwzięcia takie jak kryptowaluty. Przypomnijmy, sprawę zonda Kryptobada katowicka prokuratura rejonowa. Śledczy wciąż zbierają zgłoszenia od poszkodowanych. Ich liczbę szacuje się na 30 tysięcy. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o uruchomieniu procedury odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Po tym ruszyła fala komentarzy w sprawie powodów tej decyzji. W jakim celu po 20 latach prezydent chce ujawnić aneks do dokumentu, który wywołał burzę? Czy to decyzja polityczna, czy jak mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, element porządkowania państwa po transformacji ustrojowej? Łączymy się z Sylwią Białek. Wita i powiedz jak brzmi odpowiedź na te pytania. Jedno jest pewne, to kolejna burza, to kolejny spór na linii pałac prezydencki Rząd Dokument był przechowywany w kancelarii tajnej bbn -u. Przez blisko 20 lat na jego odtajnienie nie zdecydowali się prezydenci Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. Zdecydował się za to Karol Nawrocki. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek uważa, że to zły pomysł, zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej, gdy na Ukrainie trwa wojna, a jak mówił cała Europa przygotowuje się być może do konfrontacji zbrojnej z Rosją. Minister Pod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 Więc ja sobie nie wyobrażam, żeby ten raport był publikowany jeszcze w takich właśnie konfrontacyjnych sytuacjach, kiedy naprawdę mamy realne zagrożenie wojną. Były prezydent Bronisław Komorowski przypomniał, że zastrzeżenia do treści aneksu miał prezydent Lech Kaczyński. Zdaniem Bronisława Komorowskiego decyzja Karola Nawrockiego to polityczny prezent dla radykalnej części jego wyborców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 z komunistycznymi służbami. O błędzie mówi też Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej. Przypomniał że i podkreślił, że każde państwo na świecie chroni swoje służby i ostajnia archiwa dopiero po kilkudziesięciu latach. Bo zawsze te osoby ze służb mają na przykład swoje dzieci to jest zagrożenie dla tych ludzi, którzy gdzieś tam są i służyli Polsce. A z drugiej strony to podważa wiarygodność służb, czyli nikt inny nie będzie chciał do tych służb przyjść pracować. No bo jeżeli za chwilę, przepraszam za wyrażenie, jakiś wariat zrobi raport, potem ten raport zostanie przetłumaczony na rosyjski, bo taka była sytuacja. Przez osoby nie do tego, no to to jest totalne zagrożenie dla tych ludzi, którzy byli w tym raporcie oraz także podważenie wiarygodności służb. Po tym jak prezydent Karol Nawrocki rozpoczął procedurę odtajnienia aneksu dokument trafił do marszałków Sejmu i Senatu do zaopiniowania, choć jak powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz opinie nie będą miały i tak charakteru wiążącego.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 Rafał Leśkiewicz podkreślał też, że prezydent podejmie decyzję niezależnie od tego, czy w ogóle taka opinia do kancelarii prezydenta zostanie odesłana. Wiceminister, i Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przypominał w jakich okolicznościach 20 lat temu był odtajniany raport w tej sprawie. Warto przypomnieć, że kiedy Antoni Macierowicz odtajniał raport, który tworzył 20 blisko lat temu, to był to raport pełen sprzeczności i półprawd, a później przegranych przez państwo procesów, bo okazało się, że tam były nieprawdy, fake newsy i po prostu obrażano ludzi. Warto dodać, że w dniu w którym ogłoszono decyzję o odtajnieniu aneksu, czyli wczoraj poinformowano także o rezygnacji Sławomira Cęckiewicza z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I jak można nieoficjalnie usłyszeć był to gwóźdź do trumny, bo zgody w jaki sposób to odtajnić między Sławomirem Cęckiewiczem a pozostałymi ministrami w Kancelarii Prezydenta nie było. Prezydent chce ujawnić tajny raport z likwidacji WSI. Ten ruch krytykuje obóz rządzący. Polityczne głosy na ten temat zebrała dla nas Sylwia Białek. Dziękujemy. Kwestia publikacji tego raportu to sprawa wtórna. Tak, tę sprawę komentował na naszej antenie Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Cóż to zamykać takich rozdziałów, które są jeszcze niezbadane, nieotwarte. Jest w naszej historii na pewno mnóstwo. I po jednej, i po drugiej stronie z tego sporu politycznego. służby specjalne no mają to do siebie, że mają pewną jakąś ciągłość. Dlatego się nie likwiduje generalnie po przejęciu władzy starych struktur, nie tworzy się nowych, no bo państwo jakoś musi działać,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 Mówił na naszej antenie redaktor Bartosz Wieliński. Więcej komentarzy na temat aneksu do raportu o WSI można znaleźć na portalu polskieradio24.pl. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Polski rząd zaskarży umowę z krajami Mercosuru do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zapowiedział to w Krakowie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zależy nam na ochronie rolników i bezpieczeństwie konsumentów, mówił wiceszef rządu. Uważamy, że zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo konsumentów, ochrona własnego rynku oraz sposób wdrażania umowy, który nie jest naszym zdaniem prawidłowym. Myślę, że to jest dobra odpowiedź na postulaty również zgłaszane przez rolników. My słuchamy tych głosów. Nie jest jeszcze za późno na taki ruch, mówił na naszej antenie Tomasz Zając z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ale, jak dodawał, w obliczu obecnej sytuacji na świecie może się okazać, że umowa z Mercosurem okaże się przydatna. Jednak rozumiem te, te potrzeby Ursuli von der Leyen, która stara się dywersyfikować ekonomiczne te łańcuchy dostaw i żebyśmy nie byli uzależnieni, tak jak byliśmy w jakiejś mierze na przykład od dostawie pewnego rodzaju produktów od Stanów Zjednoczonych, żeby pokazać, że mamy też alternatywy wśród tych łańcuchów dostaw i temu ma służyć właśnie umowa Mercosur, temu ma służyć umowa o wolnym handlu z, z Indiami podpisana. Tak jak mówiłem, no, rozumiem, że to nie jest wymówka na wszystko, no, ale czasem mamy jednak dosyć hmm. niespokojne, tempo wydarzeń jest bardzo szybkie, więc jest potrzeba tego, żeby te dostęp do tych alternatywnych łańcuchów dostaw mieć dosyć szybko. Za przygotowanie skargi w sprawie umowy z krajami Mercosuru będzie odpowiadało Ministerstwo Rolnictwa. Skarga polskiego rządu ma trafić do SUE do 26 maja. Swoją skargę na umowę przygotował też Parlament Europejski. W najbliższy weekend paliwa pójdą w górę. Jak podało Ministerstwo Energii, od jutra do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,17 zł, za 98, 6 zł, 71 zł, a za olej napędowy 7 zł. Ceny maksymalne to efekt rządowego programu CPN, który wprowadzono w ramach łagodzenia skutków konfliktu na Bliskim Wschodzie. Sytuacja w Zatoce Perskiej odbija się na branży lotniczej, która obawia się niedoboru paliwa lotniczego. Jak zapewniają polskie linie lotnicze LOT, na razie brak paliwa im nie grozi. Rzecznik spółki Krzysztof Moczulski twierdzi, że polski przewoźnik nie powtórzy scenariusza niemieckiego. Tamtejsza linia Lufthansa zawiesiła 20 tysięcy połączeń krótkodystansowych, by zaoszczędzić paliwo na dłuższe połączenia. LOT na razie nie bierze pod uwagę takiej sytuacji, mówi Krzysztof Moczulski. Ponad miesiąca notujemy...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 Książę Harry kontynuuje wizytę na Ukrainie. W Buczy spotkał się z pracownikami organizacji charytatywnych. Rozmawiał z przedstawicielami organizacji Halo Trust, która zajmuje się usuwaniem min lądowych i niewybuchów z obszarów objętych konfliktami. Oprócz ofiar śmiertelnych i blizn na ziemi, sprzątanie tego miejsca potrwa jeszcze następne dwie, trzy lub cztery dekady. To smutne, to przygnębiające. Dzięki Bogu za Halo Trust oraz wszystkich ludzi i darczyńców. Świat się mobilizuje, a dobrzy ludzie łączą siły, aby spróbować rozwiązać niektóre z tych problemów. Książę sterował dronem i obsługiwał robota psa, które służą do usuwania min lądowych i niewybuchów. Książę Harry od lat wspiera organizację. Kontynuuje zaangażowanie jego matki, księżnej Diany, na rzecz likwidacji min lądowych w Angolii. Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich na Słowacji. Spadł w przepaść po tym, jak stracił równowagę na lodowym zworniku w masywie Lodowego Szczytu. O szczegółach Wojciech Stopba.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 Higiena cyfrowa chroni nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. O tym bardzo ważnym problemie społecznym rozmawiano w Katowicach podczas 18. Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Prezes Polskiego Radia Paweł Majcher, który prowadził panel na ten temat, podkreślił, że higiena cyfrowa powinna być bardziej obecna w naszym życiu, ponieważ jej brak niesie realne zagrożenie dla psychiki oraz relacji. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby mieć tego świadomość, że higiena cyfrowa jest konieczna, ponieważ te zagrożenia płynące z wszechogarniającej nas przestrzeni takiej multimedialnej, telefony, media społecznościowe atakują nas z każdej strony. Powinniśmy mieć świadomość, że to jest droga do donikąd. Zwłaszcza wśród młodych ludzi kontakt permanentny z tymi treściami tworzy spustoszenie psychiczne. Prezes Polskiego Radia zwrócił uwagę, że to dorośli powinni dawać dobry przykład najmłodszym. Ważna jest również rola mediów, podkreślił Paweł Majcher. Dzieci same się tego nie nauczyły. Dzieci nauczyły się od dorosłych. Myślę, że to jest wielka odpowiedzialność dorosłych, żeby samemu dawać dobry przykład najmłodszym, ponieważ najmłodsi są najbardziej narażeni na zło wynikające ze scrollowania telefonów permanentnego. To jest wielka odpowiedzialność też również mediów. My oczywiście chcemy mieć stały kontakt z naszymi słuchaczami, ale musimy mówić też o zagrożeniach płynących z tego, że jest się cały czas online. Musimy mówić, że bardzo ważne jest wylogowanie się do rzeczywistości. W Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach wzięło udział w sumie 15 tysięcy polityków, ekspertów i przedstawicieli świata biznesu. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio. Uczniowie ostatnich klas liceów i techników oficjalnie zakończyli dzisiaj rok szkolny. Teraz przed nimi matury, które rozpoczną się po długim weekendzie 4 maja. Uczniom podczas pożegnania ze szkołą towarzyszyła Martyna Szymczakowska.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 Międzynarodowa Federacja. Stadion został doceniony już wcześniej za organizację Mistrzostw Świata Sztafet oraz drużynowych Mistrzostw Europy. Województwo Śląskie zebrało za to znakomite recenzje, po czym doczekało się przyznania zawodów diamentowej ligi. W popołudniowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 17. Łukasz Pastor, do usłyszenia.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 Thank you.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 To promocja. Tu polskie radio 24. Mamy już prawie 33 minuty po godzinie 16, a dzisiaj 24 dzień kwietnia. To jest piątek i witamy się z Państwem w składzie. Katarzyna Pilarska, Szczepana Pawłosek, Paweł Szymankiewicza przed mikrofonem Maciej Wolny. Zapraszam do pozostania z nami. Południe w polskim radiu 24. Na nasze popołudniowe spotkanie zaczynamy od tematów przede wszystkim związanych z polityką i to polityką krajową. Kamil Szewczyk razem ze swoim gościem już na Państwa czekają. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Serdecznie Kamil Szewczyk, Jest ze mną pan profesor Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa Wyższego Polska 2050. Witamy. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, czy Polska 2050 gra na rozbicie rządowej większości? Nie, to są brednie. My jesteśmy stroną umowy koalicyjnej. Umawialiśmy się z wyborcami na całą kadencję. Wyniki wyborów 15 października wskazały to bardzo jednoznacznie i tutaj się nic nie zmienia. No tak, tylko że premier Donald Tusk wychodzi i mówi po spotkaniu z panią minister Pełczyńską na Łęcz, że głosowanie Polski 2050 w sprawie odwołania bądź nie Pauliny henning to będzie taki test koalicyjnej lojalności. No i co na to Polska 2050? Zagłosujecie za czy przeciw odwołaniu pani henning Panie redaktorze, ja nie jestem posłem. w związku z tym. Ale należy pan do Polski 2050. Jasne, tylko chodzi mi o to, że jeżeli chciałby pan mieć z pierwszej ręki informacje, to pewnie lepiej by zaprosić moich kolegów i koleżanki z klubu parlamentarnego. Natomiast nasza decyzja jako całej formacji jest taka, że my jesteśmy za pozostaniem w tej koalicji i to w głosowaniu znajdzie odzwierciedlenie. No tylko, że nie wszyscy tak twierdzą. Na przykład poseł Romowicz mówi wprost, że on nie zagłosuje za tym, żeby pani Henning-Kloska sprawowała dalej funkcję. Rzeczywiście, jeden czy dwóch kolegów Kamil mają w tej kwestii odmienne zdanie. E, to jest e, myślę jako parlamentarzystów jak najbardziej ich prawo. Oni zostali wybrani przez, przez, m, przez swoich wyborców. E, natomiast e, to nie zmienia po pierwsze tego, co mówię o naszej formacji jako o lojalnym członku tej, tej koalicji, to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się również, że koalicja, jak sama nazwa wskazuje, wymaga i tej lojalności i szacunku pewnego dla każdej ze stron. I tych większych dla mniejszych i mniejszych dla większych. Czy Natomiast... większy nie szanuje Polski 2050? Czyli koalicja nie szanuje pana partii? Wie pan, no, jeżeli się poczyta to co i piszą niektóre media zaprzyjaźnione z koalicją obywatelską i to, co mówią, czy mówili, bo to były takie fale, zwłaszcza w okolicach wyborów prezydenckich i bezpośrednio po nich. Atak i na, zwłaszcza na marszałka Szymona Hołownię. No to człowiek trochę nabiera wątpliwości. tak, To znaczy ta koalicja, żeby trwać i Działać wymaga raz jeszcze lojalności, ale też wzajemnego szacunku i poszanowania dla autonomii każdego z jej uczestników. Raz jeszcze wracam do tego. Taką koalicję demokratyczną wybrali w 23 roku Polacy. I... Z tym jej uczestnicy się muszą pogodzić, tak? Mamy pewien wspólny program bardzo dobrze zawarty w umowie koalicyjnej, każdy z nas również ma swoje pomysły, i dobrze byłoby, żeby wspólnie nad nimi pracować. My tutaj akurat mamy uważam dość duży dorobek, bo my się staramy nie skupiać na tych takich dość, ja bym powiedział, bezpłodnych sporach politycznych koalicja, opozycja, proponujemy konkretne rozwiązania korzystne dla dużej części społeczeństwa, jak chociażby to podniesienie drugiego progu podatkowego. No i co, co na to koalicja obywatelska? Jest no, za, czy przeciw? Odpowiedź jest, jak na razie, z tego co rozumiem, dosyć tradycyjna, nie ma pieniędzy. Tak? Natomiast to nie zmienia faktu, że po pierwsze to jest rozwiązanie, Potrzebne, dlatego, że w tej chwili w drugi próg podatkowy wpadają nie jacyś krezusi, ale wie pan nauczyciel, który weźmie nad godziny hydraulik, tacy no, sąsiedzi tak, z, najbliższego, z najbliższego naszego sąsiedztwa. I stąd, przynajmniej tak jak ja rozmawiam z, z ludźmi w ostatnich tygodniach, ja nie spotkałem się nikogo, kto byłby przeciwny propozycji y, y, podniesienia drugiego progu podatkowego. Więc wydaje mi się, że to jest rozwiązanie, które warto brać pod uwagę. No dobrze, to jeszcze wrócę na moment y, do, do Pauliny henin Jeśli pan byłby posłem, czego oczywiście życzymy w przyszłości, to zagłosowałby pan y, y, za odwołaniem pani henning czy czy nie? Y Pan myślę, że musiał mu się jeszcze raz zapoznać szczegółowo z działalnością resortu. Tam rzeczywiście pewne problemy się pojawiały. Myśmy o tym mówili, nasi przedstawiciele. Natomiast uważam, i to jest chyba klucz odpowiedzi na pytanie pana redaktora, że w ramach koalicji pewne rozbieżności, problemy, ja jestem podsekretarzem stanu już trzeci rok rozwiązuje się w pierwszej kolejności w drodze formalnych czy nieformalnych rozmów, korespondencji pomiędzy resortami i pewnie w pierwszej kolejności w tym kierunku bym zmierzał zaprosiliście panią minister, panią ministra Henning-Kloskę na posiedzenie klubu Polski 2050. Sądzi pan, że zaszczyci swoją obecnością pani ministra, czy nie? Bo na razie dochodzą do takiego, no, że, jednak, że jednak nie przyjdzie na, wasze, to jest na wasz takie, klub. To, to jest takie dosyć dziwne zachowanie, bo pani ministra wedle mojej wiedzy odpowiedziała, że ona zaprasza do resortu. No. Ja jak mówię, trzeci rok jestem na tym stanowisku i to właściwie zawsze jest tak, że ministrowie jako przedstawiciele władzy wykonawczej e, e, chodzą do parlamentu na posiedzenia plenarne, komisje, podkomisje, zespoły w zależności od tego, gdzie są potrzebni. Oczywiście zdarzało mi się przyjmować w resorcie pojedynczych posłów, ale trzeba pamiętać, że to my jako członkowie rządu e, jesteśmy no, to większość sejmowa e, ostatecznie głosuje nad, e, e, nad, nad rządem, e, nad wotum zaufania czy wotum nieufności. I dlatego te, ta niechęć pani ministry do spotkania w parlamencie jest dla mnie trochę taka dziwna i niezrozumiała. To jest taka, trochę taka przykra gierka chyba. Ale myśli pan, że czegoś się obawia? Nie, myślę raczej, że chodzi o to, żeby pokazać... E, pokazać kto i komu może pokazać. Czy uzależniacie głosowanie w jej sprawie? w To już przyszły czwartek głosowanie w, w jej sprawie. Czy uzależniacie to spotkanie, jej obecność na klubie? Jak zagłosujecie później? Raz jeszcze, ja nie jestem członkiem klubu. No w związku jasne, z tym ale... e, wolałbym, żeby w tej kwestii wypowiadali się jego przedstawiciele, czy e, zwłaszcza przedstawiciele prezydium klubu. Natomiast e, wracam do tego, co mówiłem. E, koalicja to jest lojalność, e, szacunek, szczerość również, szczera rozmowa i w tym momencie unikanie tej szczerej rozmowy wydaje mi się, nie służy y, sprawnemu funkcjonowaniu rządu. Notabene warto przypomnieć, że formalnie y, pani ministra i y, klub Stowarzyszenie Centrum nie są stroną umowy koalicyjnej. Tak? Oczywiście jest to... Jak najbardziej decyzja pana premiera dotycząca tego, kto zajmuje stanowiska w rządzie, bo to jest ekipa pana premiera tu, Powinna być, panie profesorze, jakaś renegocjacja umowy koalicyjnej w tym kontekście, o czym pan mówi? Pan, My raz jeszcze jesteśmy stroną tej umowy i my się jej renegocjować nie zbieramy. tak? To trochę się zmieniło. To, co chcę powiedzieć, to, że pan premier ma prawo powoływać do rządu zarówno ministrów, ministry reprezentujących ugrupowania koalicyjne, jak i inne osoby. W Ministerstwie Kultury była przez pewien czas pani minister Wróblewska. W tej chwili mamy z podobną sytuacją w przypadku Ministerstwa Zdrowia. I to jest sytuacja... Jak najbardziej dopuszczalna to jest decyzja pana premiera. Tak? Natomiast przypominam tylko, że centrum, aczkolwiek zasiada w parlamencie, nie jest formalnie stroną umowy koalicyjnej. Tylko tyle i tyle. Premier Donald Tusk mówi, jeśli się okaże, że nie jesteście z nami, czyli Polska na 2050, to się pożegnamy. To w kontekście ministry Henning-Kloski. I co wtedy? E no wtedy, o ile dobrze rozumiem myśl, którą pan redaktor przytacza, wtedy stoimy przed groźbą chyba rządu mniejszościowego, co jest trudne w każdych warunkach, zwłaszcza jeżeli naprzeciwko jest pan prezydent, z którym trzeba kohabitować, Więc dla mnie to jest taki scenariusz, oczywiście technicznie wykonalny, ale politycznie dosyć Hmm, y, trudny i dla, i dla rządu, i dla Polski. No dobrze, przejdźmy na koniec do Sławomira Cęckiewicza. Zdziwiła Pana rezygnacja Cęckiewicza z funkcji szefa BBN-u? Y, wie Pan, z jednej strony y, Pan y, Cęckiewicz miał ograniczone możliwości działania w BBN. Nie? nie miał dostępu do informacji mówię, nie. Ja tak mówię o, o, o braku tych poświadczeń. Z drugiej strony, co dla mnie było pewnym zaskoczeniem, prawdę mówiąc, bo e, może go oceniałem e, e, gorzej niż, niż na to zasługuje, ale miał. W ostatnich czasach takie przebłyski daleko idącego zdrowego rozsądku, w szczególności w kontekście Orbana, bodajże taki wpis popełnił, że jednak ten Orban to nie był taki dobry, jak wszyscy w PiSie mówili. W związku z tym być może Censkiewicz odkrył, że ekipa, w której się znalazł, no, ekipa, którą po części sam wykreował, bo on się uważa za takiego trochę ojca chrzestnego prezydenta Korola Nawrockiego, może odkrył, że ta ekipa jest bardziej radykalna i nawet w jego oczach nie realizująca interesów Polski. Może to też miało wpływ na jego, na jego decyzję. No tak czy inaczej nie świadczy to wydaje mi się dobrze o spoistości ołozu prezydenckiego, skoro Taka ważna osoba. Tam Ojciec krzesny drugie... pana prezydenta po, mhm. po ilu? Po pół roku, po ośmiu miesiącach, tak? Z, no tam, tego, z, tej, z tej ekipy się zwijał. Tam drugie jedno chyba jest tego wszystkiego, czyli wewnętrzna wojna w pałacu prezydenckim Oczywiście, między Marcinem Przydaczem a właśnie Senckiewicz, To tak. no na pewno, tak? Ale tak czy inaczej no, o tej ekipie i o jej, jak mówię, spoistości, lojalności, szczerości, wracamy do tego, co było mówione. Nie świadczy to chyba zbyt dobrze. Profesor Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Polska 2050. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie i życzę miłego weekendu. 24 pytania rozmowa polityczna. Szerzej spojrzeliśmy na politykę, a teraz szerzej spojrzymy, spojrzymy na świat w polskim Radiu 24. Świata pogląd. A w naszym studiu już jest Wojciech Cegielski. Wojtku, dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami kilka tematów, ale związanych przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. Zacznijmy od tego, że Donald Trump ogłosił, że rozejm między Izraelem a Libanem został przedłużony o kolejne nie trzy dni, a trzy tygodnie. Tyle, że dzień wcześniej izraelskie uderzenia zabiły co najmniej pięć osób, w tym dziennikarkę Amal Halil. Co dziś tak naprawdę wiemy o tym rozejmie? No, wiemy, że ten rozejm został formalnie przedłużony, ale w praktyce on przypomina trochę taki parasol podziurawiony kura. No jest na papierze, ale wcale nie daje pełnej gwarancji, że nic się złego nie dzieje. Po rozmowach w Białym Domu Donald Trump ogłosił trzy dodatkowe tygodnie tego rozejmu. tyle że niemal równocześnie trwały. Izraelskie uderzenie w południowym Libanie. Hezbollah meldował własne ataki na izraelskie pozycje. Były też drony, salwy rakiet ze strony Hezbollahu. Armia izraelska mówiła o przechwyceniu zagrożenia i o własnych kontratakach. No i to wszystko oznacza, że polityczny rozejm może i jest, ale wojskowo obie strony nadal testują swoje granice. Najprościej mówiąc, obie strony chcą zyskać czas no ale żadna nie chce wyglądać na słabą. To już parę razy o tym mówiliśmy. Na Bliskim Wschodzie, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale tam szczególnie ważne jest to, żeby wyjść z twarzą z danej sytuacji. E, Liban chce zatrzymania izraelskich narodów i wycofania wojsk oczywiście z południa kraju. Izrael mówi, że musi utrzymać presję, no bo Hezbollah wciąż jest zagrożeniem. No i właśnie dlatego ten rozwój bardziej zamraża kryzys niż go kończy. No to wspomnijmy i zatrzymajmy się jeszcze przy tej śmierci dziennikarki, no bo władze w Bejrucie mówią o celowym ataku i blokowaniu ratowników. A co dokładnie twierdzi Liban? Co odpowiada Izrael w tej sytuacji? To są oczywiście dwie wersje. Libańskie władze i źródła medyczne mówią, że Amar Khalid oraz fotografka, która z nią była, relacjonowały sytuację w rejonie jednego z miast. Po pierwszym uderzeniu miały schronić się w domu, który potem też został trafiony z drona. Liban twierdzi też, że ratownicy mieli utrudniony dostęp do tego miejsca ataku. A premier Libanu nazwał to zbrodnią wojenną i zapowiada działania przed instytucjami międzynarodowymi. Izrael mówi, że było zupełnie inaczej. Klasyka tego typu historii. Armia izraelska mówi, że zaatakowała pojazdy, które wyjechały z obiektu używanego przez Hezbollah. Zbliżyły się do żołnierzy w sposób uznany za bezpośrednie zagrożenie. Wojsko twierdzi też, że no nie celuje w dziennikarzy. Zaprzecza, by blokowało służby ratunkowe. Aż chciałoby się coś powiedzieć, ale się powstrzymam. No, w każdym razie to jest dzisiaj kluczowe, że samego przebiegu tych ostatnich minut życia Amal nie da się na tę chwilę niezależnie potwierdzić w, szczegółowo. Mamy relacje strony libańskiej, mamy zaprzeczenie strony m, izraelskiej, no i wiemy na pewno tylko tyle, że dziennikarka zginęła, a druga, ta fotografka, o której wspomniałem, została ranna, m, ale sprawa stała się kolejnym takim ciężarem dla tego rozejmu, bo to wszystko działo się w trakcie m, potencjalnego m, rozejmu. Dla Libanu to jest pewien symbol, że nawet w czasie rozejmu giną cywile, giną ludzie, mediów, którzy powinni być nietykalni w czasie wojny, gdyż tę wojnę relacjonują dla, dla całego świata. Dla Izraela to jest problem polityczny i wizerunkowy, który, no, problem wizerunkowy on się robi powoli gigantyczny, no bo każda taka śmierć słabia tezę, że to wszystko jest przeciw Hezbollahowi, że Izrael broni demokracji, porządku świata przed złymi Hamasem, Hezbollahem itd. Jeżeli mówimy o sprawach takich, które budzą kontrowersje i znaki zapytania, no to jeszcze jest ta sprawa krzyża i figury Chrystusa w Debel no, bo Izrael mówi, że żołnierze ukarani, nowa figura postawiona, więc w zasadzie wszystko załatwione. A tymczasem mieszkańcy i włoscy żołnierze ONZ przynieśli własny większy krzyż. O co tu chodzi dlaczego to wywołujesz takie emocje? Bo to nie jest tylko sprawa tej jednej figury. To jest sprawa godności, pamięci, pytanie kto ma prawo naprawiać krzywdę i w ogóle tego jak Izrael traktuje chrześcijan. Izraelska armia przyznała, że jej żołnierz rzeczywiście zniszczył figurę Chrystusa w chrześcijańskiej miejscowości Debel. To jest miejscowość, w której też trwały walki. To właśnie tam... To to jest ten pas przygraniczny, gdzie Izrael operuje i gdzie no, de facto okupuje teraz sporą część mm, terytoriów. E, no i e, dwóch żołnierzy dostało po 30 dni aresztu, zostało odsuniętych od obowiązków. Dwóch, bo jeden e, niszczył tę figurę, walił młotkiem w głowę Chrystusa, drugi e, to wszystko fotografował. A Izraelska armia potem pokazała takie zdjęcie, na którym, na którym ogłosiła, że postawiła nową figurę, wyraziła ubolewanie, ale za wielu mieszkańców to było za mało i ci mieszkańcy Libanu dosyć dobitnie pokazali Izraelowi, co o tym wszystkim myślą. Otóż mm, e, Libańczycy po pierwsze powiedzieli, że e, nie było żadnej koordynacji, tak jak mówiła armia z mieszkańcami na temat tej nowej figury. Po drugie, że ta figura była znacznie mniejsza niż pierwowzór. Po trzecie, że e, razem z włoskimi żołnierzami z ONZ stacjonującego niedaleko przynieśli i zrobili nową figurę Chrystusa, odwzorowali mniej więcej wielkościowo tę figurę, która została mm, zniszczona przez izraelskich żołnierzy i postawili ją tam właśnie na miejscu, a tę tak zwaną izraelską figurę gdzieś sobie przenieśli. No to jest jasne, jasne pokazanie tego, co myślą o takich teoretycznych przeprosinach, zadośćuczynieniu Izraela mm, i tak dalej, i tak dalej. Media izraelskie pisały, że no właśnie ta figura została przez mieszkańców zastąpiona no, mieszkańcy po prostu pokazali, że, że chcą by okupująca ich teren armia no po prostu się, że tak powiem no, nie mieszała w, w ich sprawę, a przede wszystkim nie niszczyła tego typu historii. To, to, to oczywiście budzi emocje, no bo symbole religijne nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale bardzo mocno na Bliskim Wschodzie działają jak taki nerw wystawiony na wierzch za chrześcijan w Libanie to, to nie był incydent techniczny To nie jest tylko upokorzenie To jest, to jest sprawa znacznie szersza Dla Izraela to kolejny dowód Że no, polityczna szkoda Zostaje I to jest, są rzeczy wizerunkowe Które nawet jeśli rzeczywiście byłby to Odosobniony incydent Że ten żołnierz no po prostu Zrobił źle No to to już z Izraelem zostaje I to jest kolejny taki dowód Jeśli chodzi o tą linię Izrael chrześcijanie po którym widać że no te relacje nie są za dobre. Zresztą e, zaproszę Państwa i Ciebie Maćku e, na niedzielę rano, 7.30 spotkamy, tutaj tutaj, tak, tak. spotkamy się tutaj na półgodzinny odcinek podcastu Świat, w którym właśnie opowiem o tym, jak Izrael podchodzi do chrześcijan i gdzie tak naprawdę jest ten punkt sporu i to, opowiem o tym, co dzieje się jakby podskórnie w Jerozolimie, czego naprawdę nie widać na pierwszy rzut oka. Osobny temat to w zasadzie też ten wizerunek Izraela i to temat na osobny program. Ale wróćmy do samego Iranu. The Washington Post napisał, że rozminowanie cieśniny Ormus może potrwać nawet pół roku, a Pentagon temu zaprzecza, ale ruch w cieśninie, to też warto podkreślić, jest w tym momencie niemal martwy, co dzisiaj jest pewne. Wiemy, że Ormus tak, jak powiedziałeś, jest przytkany. Amerykanie i ręczycy wal walczą już nie tylko rakietami i groźbami, ale też kontrolą nad ruchem statków. No, A ten handel energią jest w tej chwili bardzo kruchy. Cieśnina Ormus to jest ta to wąskie gardło światowej gospodarki. Tam e, przechodzi między innymi jedna piąta światowych zasobów ropy. E, ruch statków w zasadzie jest zerowy. No i teraz spór o te pół roku. Irańczycy minowali ten teren, tylko nikt nie wie do końca e, jak bardzo zaminowali. The Washington Post opisał obawy Pentagonu, że pełne oczyszczenie szlaku z min mogłoby potrwać bardzo długo. Pentagon zaprzecza, że to aż tyle. No ale to znowu jest kwestia pewnej, pewnej batalii wizerunkowej, bo Donald Trump mówi, mówił, że on raz, dwa, trzy posprząta, że jest ta amerykańska blokada, która blokuje irańską blokadę i tak dalej, że to on trzyma karty w ręku. Okazuje się, że nie do końca. Dale też jest informacja ze Stanów Zjednoczonych, bo USA twierdzą, że przejęły kolejny statek z irańską ropą, a Trump kazał strzelać do łodzi stawiających miny. No i zastanawiam się, czy to jeszcze jest presja ekonomiczna, czy już po prostu pełna morska blokada. No to wygląda jak blokada, nawet jeśli Waszyngton używa bardziej prawniczego języka. Departament Obrony ogłosił wejście na pokład jednego z tankowców. Na Oceanie Indyjskim. Trump napisał w mediach społecznościowych, że zgodnie z jego rozkazem siły zbrojne USA mają strzelać bez wahania do każdej irańskiej jednostki, która kładzie miny na wodach cieśniny Ormus. Ponadto nasze okręty przeciwminowe właśnie teraz oczyszczają cieśninę. Niniejszym nakazuje kontynuację tych działań, ale z potrójną intensywnością świadczył. W osobnym wpisie Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone mają, jak się wyraził, całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormus. I że żaden statek nie może wpłynąć ani wypłynąć bez zgody amerykańskiej marynarki wojennej. A tak relacjonował to na naszej antenie korespondent polskiego radia w Białym domu Marek Wałkuski. Niezależnie od tego, co Trump mówi, pisze i co mówią Amerykanie, ci, czy Irańczycy, fakt jest faktem ruch przez Ciśniny Ormus jest prawie zerowy i to bardzo mocno wpływa na ceny A jaki, paliwa na całym świecie. Jaki aspekt właśnie będzie najważniejszy przez najbliższe dni? Ceny ropy, ceny paliw, liczba statków czy polityka? Oj, zdecydowanie wszystko naraz, ale ceny paliw, ceny ropy to jest to, co dyktuje każde inne, każdy inny aspekt, o którym powiedziałeś. Minuta 30 przed nami. Jeszcze naszego spotkania. Ważny temat, bo w USA zaaresztowano ważny i ciekawy. Aresztowano żołnierza sił specjalnych, który brał udział w operacji schwytania Nicolasa Maduro. Według prokuratury zarobił potem ponad 409 tysięcy dolarów, obstawiając na Polimarket odsunięcie Maduro od władzy. Co tu się wydarzyło? To, Polimarket to jest ten taki rynek hmm, gdzie, rynek zakładów, gdzie możesz założyć się niemal o wszystko i płacić kryptowalutami. On jest nie do końca kontrolowalny. Przeciwnicy Donalda Trumpa mówią, że administracja Trumpa nawet podsyca ten, tenże rynek. W każdym razie na polimarkecie właśnie w momencie, kiedy Stany Zjednoczone schwytały Nicolasa Maduro 3 stycznia tego roku, tuż potem okazało się, że parę osób wygrało potężne pieniądze, bo obstawiało to, od czego nikt się nie spodziewał. No i teraz wiemy już, że według prokuratury amerykańskiej jeden z żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych, który był zaangażowany w tę operację, też to obstawiał, bo wiedział, co się stanie, bo miał te tajne informacje, no i zarobił na tym ponad 409 tysięcy dolarów. Stąd właśnie ta sprawa. No i to jest też pytanie większe w zasadzie niż sam Maduro. Czy Amerykanie właśnie zobaczyli, że ta polityka, wojna i zakłady zaczęły ze sobą się niebezpiecznie mieszać? Króciutko. To prawda. Bardzo, bardzo mocno zobaczyli te niepewności i te kontrowersje wokół, wokół Polimarketu już od pewnego czasu zresztą były, bo jest to niesprawdzalne, kto i na jakiej zasadzie może się tam zakładać. No a jeśli masz wiedzę, że coś się stanie. Ty wiesz i ja wiem, że za 6 sekund powinniśmy wypuścić reklamy w Polskim Radiu 24. Gdybyśmy się założyli o to, wygralibyśmy potężne pieniądze. Nie dlatego, że mamy szczęście, tylko dlatego, że mamy tę wiedzę, której mieć nie powinniśmy przy takich właśnie Wojciech zakładach. Cegielski o tym wszystkim Państwu powiedział Bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.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 nie ma lipo, no